Popatrzyliśmy po różnych innych częściach świata ostatnimi tygodniami, a tutaj odezwały się demony i duchy z wydarzeń tak naprawdę sprzed kilku miesięcy. Dlaczego mówię bałkański kocioł? Chodzi o historyczne porównanie. Na początku XX wieku Półwysep Bałkański to był obszar, w którym krzyżowały się interesy ówczesnych mocarstw europejskich, każdy z nich wspierało swoje własne państwa tam położone na Bałkanach, a co trochę dodatkowo, jeszcze co kilka lat wybuchały tam wojny, między innymi bułgarsko, grecko, przeciw, przeciwko Turcji, a sojusze zmieniały się tak naprawdę z miesiąca na miesiąc. I z taką, oczywiście no, przez Kocioł Bank Bałkański, Kocioł Bańkański uznawany jest jako ta bezpośrednia przyczyna wybuchu I wojny światowej, przecież tam Zabili nam arcyksięcia, jak to mówił Wojak Szwejk. Z tym, że dzisiejszy kocioł bałkański przeniósł się trochę bardziej na południowy wschód, mianowicie do Syrii, na bliski wschód. Mamy ostatnimi dniami, właściwie ostat... to są wydarzenia z ostatniego tygodnia, całą serię wydarzeń, które miały miejsce w Syrii. Są to dosyć poważne starcia pomiędzy armią syryjską, która wspierana jest przez siły rosyjskie, czy może powiedzmy obserwatorów rosyjskich, a z drugiej strony siły tureckie, które rozpoczęły ofensywę pod Idlib w północno-zachodniej północno części Syrii. No i z niecierpliwością i z zaciekawieniem obserwujemy, co z tego wyniknie, ponieważ jeszcze kilka miesięcy temu w kontekście przetargów na F-35 czy na systemy antyrakietowe S-400 mówiło się bardzo wiele na temat wolty politycznej, jaką Ankara miała zrobić jako członek NATO i skierować się w ramiona Moskwy. A tymczasem wygląda na to, że Turcja wprost przeciwnie, że zaczyna swoją własną grę. Prawda? No Turcja prowadzi swoją grę od kilku lat. Bardzo intensywnie próbuje balansować na, nad Bosforem, wygrywać swoje karty, ale historyczne uwarunkowania, szczególnie położenia tego geopolitycznego, cały czas dają znać o sobie. Wracając do tego wstępu o bałkańskim kotle, to on także jest wciąż żywy, chociaż nie w tej samej postaci, co 100 lat temu już troszeczkę się tam pozmieniało. Tym niemniej wciąż bardzo istotne są tam starcia religijne, bo to jest uskok religijny między religią wschodniego chrześcijaństwa i chrześcijaństwa zachodniego. Tamten, ten uskok biegnie częstokroć w poprzek ulicy jednej wsi i niedawno temu była tam, obserwowaliśmy w środku Europy akty ludobójstwa na tle wojny religijnej między Serbami a Chorwatami na przykład. Więc kocioł bałkański nadal jest... Aktywny. On jest trochę przygaszony, ale że ciągle ten, ta linia demarkacyjna między różnymi cywilizacjami wschodu i zachodu jest groźna, no to świadczą bardzo pospieszne działania polityczne, integrujące ostatnie inicjatywy, wspierane całą mocą przez prezydenta Dudę, i także przez zarząd Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, która rekomenduje i ponagla wszystkich komisarzy i wszystkie organy unijne, szczególnie Parlament Europejski, do przyspieszenia negocjacji akcesyjnych już odbywających się w tempie ekspresowym, wyjątkowym Albanii Północnej i, przepraszam, Albanii i Macedonii Północnej. Mm -hmm. Do Unii Europejskiej. Samo przyjęcie Albanii, patrząc na mapę, do Unii Europejskiej wydaje się jakąś aberracją, no bo to jakby nie pasuje. Ale jak się tak bliżej przyjrzeć, no niestety jest, jest potrzebne, żeby stworzyć spójny obszar geopo geopolityczny, gospodarczy i militarny w tym regionie, czyli żeby ten, ta wschodnia flanka NATO i Unia Europejska się skleiła na Bałkanach. To jest konieczne. A dlaczego jest konieczne? Żeby zapobiec ewentualnym konfliktom religijnym w przyszłości. Po to jest to potrzebne, żeby zagoić te stare rany i zasypać te, te rowy, które tam są wykopane. No bo trzeba żyć i iść do przodu. Jeżeli one zostaną takie roz, rozkopane i, i, i żywe, to... ...regionalnym konfliktem, ale te regionalne konflikty mają to do siebie, że jak już są rozpalone to bardzo łatwo je eskalować dalej. A my nie chcemy czegoś takiego w Europie, prawda? No bo jak jest Unia, to chcemy mieć w środku Unii porządek i też na jej granicach, szczególnie na tej południowej granicy, gdzie się wiele dzieje. A propos południowej granicy, Turcja tę kartę właśnie rzuciła na stół z przytupem, proszę bardzo, My tu w Syrii walczymy, ale ty nie, nie bądź się tam w Berlinie spokojni. Zlomaliście umowy tutaj z Makrelem kilka lat temu, żeśmy się dogadali na temat uchodźców. No Berlin nie chce na to płacić, nie dotrzymuje zobowiązań. To ja mam milion tutaj w poczekalni i ja ich wszystkich teraz puszczę z tej Syrii, co uciekają z Idlibu do Europy, mają wolną drogę. Proszę bardzo, nie minęły dwa dni, już weekend stoi kilkadziesiąt tysięcy na granicy Grecji. Wsta właśnie wypuszczonych stamtąd ludzi, którzy się ratują uciekają przed tą wojną przed jej skutkami dewastacyjnymi bo nie ma roboty miasteczka i wsie są zbombardowane no i trzeba coś ze sobą zrobić no to co, no to jedziemy po socjal do Niemiec minister finansów niemiecki mówi, ale wy was wszystkich przecież już nie możemy przyjąć ale to ich nie powstrzymuje w tej wędrówce i Grecy mówią, zaraz, ale pomóżcie nam chronić nasze granice. A Niemcy wtedy zamykają usta i mówią, no ale my nie możemy nic zrobić w tej kwestii. Więc Grecy swoją obronę cywilną, Straż Przybrzeżną i armię wysyłają tam, no i używają już ostrej broni, żeby odstraszyć intruzów, którzy chcą wtargnąć na ich terytorium, już przepełnione tymi obozami na Lesbos i innych wyspach, gdzie te obozy przejściowe dla imigrantów są przepełnione. Brak dla nich miejsca, wyżywienia i warunki sanitarne uręgają przyzwoitości. Mało tego, lokalna ludność jest oburzona tym najazdem i pojawiły się akty wandalizmu, czyli podpalenia tych ośrodków, bujek na ulicach i to, to już zaczyna wyglądać groźnie, bo lokalsi, Grecy no są na skraju jakby takiej wojny domowej, więc rząd centralny w Atenach patrzy na to i my, no nie, no nie ma innej rady, musimy interweniować. No i stoją, stanęli w końcu po stronie własnej populacji, no ale przeciwko tym imigrantom, czyli nachodźcom, takim bezbronnym najeźdźcom, którzy nie mają broni, no ale są ich tysiące, i stanowią ogromny problem społeczny, gospodarczy, no i każdy inny, no bo trzeba się nimi zaopiekować, tak? Mhm. Więc no, sytuacja nie jest wesoła, chociażby z tego punktu widzenia, patrzywszy, bo wystarczyło kilka dni od otwarcia ofensywy tureckiej, a jest ich już kilkadziesiąt tysięcy. Erdogan mówi, że będzie ich milion. No to mamy kryzys humanitarny krążą informacje z tym, że nie znalazłem jeszcze tutaj oficjalnego potwierdzenia jakoby Turcja miała wypowiedzieć, czy przynajmniej zawiesić konwencję genewską z powodu napływu informacji, imigrantów no to byłby bardzo poważny krok przepraszam, Grecja, Grecja, nie Turcja to byłby bardzo poważny, poważny krok umożliwiający no, wszelkie możliwe działania tak naprawdę. No, jak mówię, to jest świadomość tego weekendu. Grecka Straż Przybrzeżna używa już ostrej amunicji. Na razie do odstraszenia łodzi tych pontonów. No ale no, wystarczy jeszcze kilka metrów no i, no i te pontony zaczną tonąć. No, a to już przestaje być zabawne, bo to jest akt Wojny morskiej, w przypadku cywilów, którzy na tych pontonach. Zbrodnia wojenna. Mówię, wedle paragrafów, jak to będzie zaklasyfikowane. Żeby się profilaktycznie przed tym zarzutem obronić, taki ruch rządu greckiego taka zapowiedź, że skoro jest sytuacja nadzwyczajna, no to musimy się bronić różne nieetyczne metody niezgodne ze standardami i umowami zarodowymi będą konieczne. No, chodzi o zabezpieczenie się przed odpowiedzialnością karną, bo zbrodnie przeciwko ludzkości się nie przedawniają. No i kapitan takiego okrętu, który wyda rozkaz Ostrzelania pontonu no, odpowiada za to karnie, niezależnie od tego, co mu tam dowódcy powiedzą na górze. I po latach może zostać ściągnięty przed Trybunał w Hadze. Właśnie o to chodzi i Grecy to traktują poważnie. Wobec tego chcą wyłączyć swoją odpowiedzialność w stanie wyższej konieczności, bo taka możliwość istnieje w prawie. Tak zwana siła wyższa, tak, która... No wyłącza ich odpowiedzialność z tyłu tego, tej konwencji międzynarodowej. Zostali do tego przymuszeni. No. I to jest logiczne, chociaż jest wysoce niehumanitarne i, no i no nie chcielibyśmy się znaleźć w tej sytuacji. No zdecydowanie nie, zdecydowanie nie. No, uchodźcy byli tak naprawdę Turcji z solą w oku od wielu, wielu lat ponieważ no, jako uchodźców traktuje się tutaj zarówno uciekinierów z Syrii, kraju sąsiadującego, ale w tej grupie są również kraje, mi, przedstawiciele krajów afrykańskich czy azjatyckich. Mam tutaj na przykład na myśli Somalię, Erytreę, Pakistan, tak? które według wszelkich konwencji, nie można ich nazwać uchodźcami, ponieważ status uchodźcy dostaje się w momencie przejścia z kraju, dla przykładu ogarniętego wojną, do kraju sąsiedniego, który byłby bezpieczny. Liczba uchodźców, którzy chcieli przejść przez Turcję do Europy, no tutaj jest tak naprawdę wiele kierunków, kierunek libijski chociażby, czy te kierunki właśnie tureckie. Ale tutaj mówiliśmy nie o setkach tysięcy, w wypadku Turcji, tutaj mówiliśmy o kilku milionach. Jeśli dobrze kojarzę szacunki, to były 2 do 3 miliony ludzi. Część z nich zosta była właśnie przetrzymywana w obozach dla uchodźców na podstawie umowy europejsko-tureckiej, w ramach której tutaj Unia Europejska płaciła Ankarze, nazwijmy to haracz nowoczesny. Natomiast na plany Erdogana sprzed kilku miesięcy były takie, żeby część tych syryjskich uchodźców przesiedlić na obszary północnej Syrii, które to zostały, nazwijmy to Blitzkriegiem, bardzo szybko zajęte przez obszary tureckie. Tak? było to między innymi, Jednym z celów było między innymi powstrzymanie Kurdów. Rozmawialiśmy o tym w jednym z naszych podcastów no i uchodźcy stali się tak naprawdę znowu kartą przetargową której tak naprawdę nikt nie chce no to jest bardzo mocny element nacisku Erdogana na Komisję Europejską i na Berlin na razie Obie te, te, te organy, czyli kanclerz Merkel i Komisja Europejska nabrały wody w usta i nie chcą się w tym, w tym bolesnym i żałosnym temacie wypowiadać, co wobec zaognionej sytuacji w Atenach szczególnie i apelu premiera Mitsotakisa o pomoc, no, wygląda bardzo podejrzanie i wręcz groźnie, bo Grecy mają kryzys wojenny na swoich granicach mm -hmm. i prosili o pomoc humanitarną i wojskową. I tej pomocy Unia Europejska i Niemcy nie chcą ze względów politycznych i wszelkich innych zaoferować, a nawet nie chcą o tym rozpocząć rozmowy, bo traktują tę sytuację tak, jakby w ogóle nie było tematu. I w mediach to się nie pojawia europejskich tutaj, w Europie Środkowej i Północnej. Temat nie istnieje, zniknął, jest tylko koronawirus. A obecnie, wedle tego, co ja rozumiem ze świata, to jest najważniejszy, bolesny, gorący temat, w Unii Europejskiej, bo na jej granicach dochodzi do kryzysu humanitarnego. Mm -hmm. A nikt o tym nie mówi i nikt się tym nie zajmuje. A w razie czego można to wykorzystać jako kartę przeciwko Unii Europejskiej również, jeżeli ktoś by chciał? Wystarczy Erdogan... po prostu tej karty dobyć, ona jest tak widoczna. Erdogan bardzo celnie to zrobił, ale no, niestety... No, mimo tego, że jest to tak ważny argument, no to my nie chcemy na ten temat rozmawiać. Więc można przewidzieć już z absolutną pewnością, że temat będzie gnił i będzie się zaogniał. Zarówno w wymiarze humanitarnym, jak i gospodarczym. I tutaj trzeba jeszcze przypomnieć, że Grecja wcale się nie wydobyła ze swojej depresji gospodarczo-społecznej tego kryzysu finansowego. Więc ten najazd od południa te sytuacje znakomicie pogarsza. Wraz z nastrojami społecznymi w kierunku rewolucyjnym. Bo oni są teraz skłonni do zastosowania metod radykalnych. Mhm. Dla obrony swojego status quo i jakiegoś minimum bezpieczeństwa społecznego. Bo, no bo no to jak to jest... To przepraszam za porównanie, ale to jest dokładnie tak z szarańczą. Jeżeli ona ogołoci pola i nie ma nic do jedzenia, no to kończą się wszelkie humanitarne sentymenty. Jest walka o przetrwanie. I to zaczyna w tym kierunku na niektórych greckich wyspach ewoluować, bo to nie są bogate obszary, gdzie mamy nieskończone zasoby. To są biedne wyspy, na których... Przez tysiąclecia pasano kozy. No i jest może trochę turystyki, tak? I mm, co tak do... Ale głównie rybołówstwo. Poza sezonem rybołówstwo y, w trakcie sezonu turystyka. Tak naprawdę wygląda gospodarka wysp greckich Morza Egejskiego czy Morza Jońskiego y, na co dzień. No to jest bieda, no to jest bieda pokoleniowa, z której się nie da tak wykaraskać, bo tam nie ma z czego. Więc mm. jeżeli teraz mamy główne zajęcie, przemyt tysięcy imigrantów, tak, które organizuje mafia, i oni ogołacają wszystkie zasoby tamtejsze, opieki społecznej i zajmują wszystkie służby porządkowe, wojsko i policję i rząd centralny, No to, no to, to, to jest sytuacja nieznośnego kryzysu, dokładającego się do tej biedy. No bo to jak, jeżeli tam są miliony tych, tych kolorowych, którzy pływają po tym Morzu Śródziemnym, no to nie jest miejsce dla uprawiania rozkosznej turystyki. Mm -hmm. nie, nie trzeba być filozofem, żeby odgadnąć, że ośrodek dla imigrantów, tak? Nie może sąsiadować z luksusowym hotelem na wyspie. Bo to nie będzie współgrało. No nie, absolutnie nie. No no że... jeżeli... Jeżeli tak jest, no to, to podstawowa gałąź gospodarcza tam po prostu uległa atrofii z powodu najazdu imigrantów. I to jest tragedia gospodarcza. I, i nie ma na to żadnego lekarstwa, no bo to jest tak, tak jak szarańcza, dopust Boży. No przyleciało i, no i nie wiemy co z tym zrobić, no ale... Grecy chcą się jakoś z tego wydobyć i mają moralne prawo do obrony. Ja nie mówię, że mają prawo strzelać do przyjezdnych, ale mają moralne prawo do samoobrony, tak? No bo zostali zaatakowani. Tutaj, jak już rozmawiamy o Grecji, tak, żeby zakończyć temat grecki, to chciałbym tylko powiedzieć, że yy... Pimen razem z Krzysztofem Wojczalem napisali swego czasu analizę poświęconą Grecji. I tak naprawdę bez, nawet bez udziału tego kryzysu uchodźczego Grecję pod względem gospodarczym czekałby bardzo poważny kryzys, który tak naprawdę był odraczany. Odraczany przez wiele lat od 2008 roku, jeśli nawet nie wcześniej, ale no niestety w końcu przyjdzie. Chciałbym natomiast przejść teraz już bezpośrednio na naszą Turcję, ale najpierw tak z ujęcia lekko historycznego. My kojarzymy, nasi słuchacze mniej więcej również też kojarzą Imperium Ottomańskie, czy nazywane również Imperium Osmańskim. To było, nazwijmy to, Imperium Tureckie razem z przyległościami z okresu średniowiecza, renesansu, baroku, Dokładnie ten sam przeciwnik, z którym Sobieski bił się pod Wiedniem, ten sam przeciwnik, z którym dwa razy walczyliśmy pod Chociniem i można by tutaj wymieniać dzielne czyny oręża wojennego polskiego, ale nie o tym. Historyczne Imperium Otomańskie rozciągało się od północnych wybrzeży Afryki aż przez Morze Czerwone na róg Afryki, na ten sławny somalijski róg Afryki. Posiadało Bliski Wschód razem z Mekką Medyną i sięgało Bagdadu, a nawet i Morza Kaspijskiego. Natomiast bliżej naszego Starego Świata no to opierało swoją granicę mniej więcej na Dunaju. No i było w posiadaniu co prawda lennym, ale jednak yy... Półwyspu Krymskiego. Dlaczego o tym wspominam? No, widać, po, widać po dzisiejszym obszarze Turcji, że Turcja jest o wiele mniejsza niż, niż, niż, niż historycznie. Tak? Widać, że położona jest w takim miejscu strategicznym, że no jest to miejsce zarówno bardzo ważne lokalnie i bardzo ważne, Światowo, ponieważ Turcja kontroluje tutaj Morze Marmara, kontroluje Stambuł, wyjście właściwie z Morza Czarnego na Morze Śródziemne, ma bardzo dobrą ekspozycję na basen wschodni Morza Śródziemnego, ponadto poprzez posiadanie północnego Cypru, który jest uznawany właściwie tylko przez nią, jeśli dobrze pamiętam przez Moskwę, może dokonywać dalszej ekspansji swoich sił, w różnych innych kierunkach Morza Śródziemnego. I to właśnie czyni, ponieważ Ankara wojskowo, militarnie, czynnie, jak i słowem wspiera aktualnie rząd w Trypolisie w walce przeciwko siłom, siłom rebeliantów. Tutaj wychodzi kolejny konflikt, ponieważ siły rebelianckie generała Haftara są popierane m.in. przez Rosję. A Trypolis z kolei ma, rząd, rząd libijski ma błogosławieństwo narodów zjednoczonych. No tutaj potęgi europejskie również są podzielone pomiędzy stronami. Ale do czego zmierzam? Zmierzam mianowicie do przemówienia, które wpadło mi w oczy i przyznam szczerze przeszedł nie dreszcz. To jest przemówienie z 24 lutego tego roku, w którym Erdogan mówi o powrocie imperium otomańskiego, co jest tak naprawdę clou jego wieloletniej kadencji prezydenckiej przez, od bardzo długiego czasu. Natomiast wspomina w tym kontekście właśnie o Libii, o Krymie, o Idlibie, o Bliskim Wschodzie. Wygląda na to, że Turcja rozpoczęła swoją własną grę w której w grę wojenną, w której tak naprawdę jest na kursie kolizyjnym przynajmniej chwilowo z Rosjanami, nie posiada wsparcia amerykańskiego, ponieważ Stany Zjednoczone stwierdziły, że nie udzielą tutaj wsparcia Turcji w wypadku konfliktu w Idlibie, ani tym bardziej w Libii. Natomiast teraz pytanie, co siedzi w głowie Erdogana? Jeżeli mówi, o takich, jeżeli mówi takie słowa o reinstytucji władzy nad obszarami historycznymi, no to tak jakby troszeczkę, jakby nasz prezydent wyszedł i powiedział, że Polska pod podniepr. No to z naszego punktu widzenia to przypomina rozgrywkę między. Cepem i Recepem. Mhm. No, to jest jego pierwsze imię. Recep, Taip, Erdogan. Mhm. Cep i Recep. Walczą nie wiadomo o co. Ale jak się bliżej temu przyjrzeć, to wcale nie jest to ani głupie, ani e, niewydarzone, ani nielogiczne. Przeciwnie. Erdoğan całą swoją karierę polityczną poświęcił idei Wielkiej Turcji, a o restytucji Imperium Otomańskiego, wprost, jego kontynuacji w dziedzinie symbolicznej, zabiega od samego początku swoich rządów premierowskich w partii, a później już jako prezydent, aby na arenie międzynarodowej mówi o odbudowie Imperium Otomajskiego od co najmniej pięciu lat. Otwarcie na forach międzynarodowych. To nie jest wydarzenie z ostatnich miesięcy. To jest ciąg konsekwentnych działań wewnętrznych także i na arenie międzynarodowej. I ma, mają te działania ogromny walor historyczny i sentymentalny dla narodu tureckiego, dlatego, że oni się z tym programem identyfikują. To jest ciągłość, odbudowa ciągłości przerwanej przed 100 laty I wojną światową w sposób no, karykaturalny, wręcz ucinającą te, wielkość za przeszłą, a Turcja w tym międzyczasie ludnościowo się nie skurczyła, tylko rozbudowała, odżyła gospodarczo, jest bardzo istotnym producentem wielu dóbr, no i pozbyła się także wielu kompleksów, bo to jest państwo w miarę nowoczesne. To nie, to nie jest już zaułek gdzieś trzeciego świata. Turcja jest państwem aspirującym w sposób logiczny do jakiejś roli mocarstwa regionalnego. Oczywiście tu no, ma kilku konkurentów, między innymi forowane od wielu dekad Imperium Saudyjskie, zbudowane na ropie i na piasku. No ale Turcja jakby ma poważniejsze korzenie gospodarcze i historyczne, że może o czymś takim myśleć. O odbudowie tego Imperium Otomańskiego w wersji, no powiedzmy sobie, takiej wspomnieniowej, tam gdzie mają swoich agentów i swoje korzenie gospodarczo-społeczne, no to tam będziemy działać teraz. Między innymi w Libii, jak, jak to państwo zostało roz, rozkawałkowane i, i właściwie nie istnieje, no to możemy tam ze, przez swoich ludzi zadziałać. No i to Erdogan robi. Robi to w całej północnej Afryce, no bo skoro mówi o odbudowie imperium, no to stara się to, jakoś to poskładać. Ma jednego poważnego oponenta, nowego którego warto zauważyć na mapie chociaż to jest niewielki skrawek lądu ale bardzo aktywny i agresywny i również u nas działający ja nie wspomnę tej nazwy bo wszyscy wiemy o kogo chodzi to jest takie państwo które trzęsie całym światem a wcale na to nie wygląda że ma do tego podstawy a jednak ma jakieś podstawy skoro to robi to państwo powstało dzięki zawaleniu Imperium Otomańskiego w I wojnie światowej, dzięki uwolnieniu tej przestrzeni i rozwaleniu tych, tych struktur, które tam działały przez kilkaset lat i utworzeniu nowych państw sztucznych. Sztucznych, bo tam linie tych państw są... Anglicy w Londynie malowali linię prostą, tak? Mhm. Bo na mapie widać, takie, takie, jakieś dziwne te granice są, takie jakby nienaturalne. No tak, no, linia prosta, no, najłatwiej się rysuje. Tak? No, nowe państwo narodowe, tam demokracja teraz rządzi i tak dalej. No ale te stare więzi historyczne i plemienne nadal są aktywne. Między innymi karta kurdyjska jest w grze i wszystkie inne karty, na przykład religijne. No bo te niesnaski między szyitami i sunnitami wśród Arabów Turcy bardzo dobrze rozgrywają, kiedy jest to dla nich korzystne. Tak? No i dzięki temu mogą znaleźć oparcie organiczne w tych działaniach wojennych w Syrii, bo tam mają dużą diasporę tureckojęzycznych ludów. No, które mają pokrywieństwo językowe do Turków, tak? To jest ich, no ale to wiadomo, że Turkolandia to jest przeciwnik odwieczny Kurdów. No to, to oni się właśnie tam cały czas łoją, tam jedni do drugich strzelają od kilku lat w tej wojnie w Syrii. No, no to Erdoğan nic nowego nie zrobił, tylko wkroczył ze swoimi czołgami na ten teren bo ma tam swoich ziomków, czyli kilkadziesiąt procent tej ludności tam zamieszkującej ma pochodzenie etniczne, tureckie, pokrewne z Turkami. No, czyli jakby do swoich ludzi przyjechał. Jest, to jest, tu jeszcze, jest tu jeszcze druga strona medalu, bo przecież północna Syria jest okupowana przez Kurdów, a Turkowie ze swoimi Kurdami, żyjącymi na swoim terytorium, nie żyją w zgodzie. Jak najbardziej. Oni Dla nich perspektywa utworzenia tego Kurdystanu od kilkuset lat obiecywanego i wyśnionego przez tych partyzantów to jest zmora nocna która budzi Erdoana z krzykiem, bo to jest na południu Turcji kilkadziesięcioprocentowa mniejszość notorycznie organizująca jakieś zamachy, zamieszki i tak dalej, 30-40% ludności. I tam jest bardzo aktywna na przykład partia pracujących Kurdystanu, AKK, która wręcz na, przygotowuje się do wojny partyzanckiej, do, do rewolucji zbrojnej wedle tego wzorca bolszewickiego. Tylko dajcie nam kałasze i będziemy zrobimy rewolucję i po, z, powstanie nowy kraj rad. Kurdystan czerwony. No serio. To, tak, tak, tak. Nie. Oni to robią i to dla Erdoana który buduje jakieś tam quasi nowoczesne państwo demokratyczne, no to jest mieszanka wybuchowa, bo to jest etnicznie, religijnie. I politycznie element całkowicie obcy, wywrotowy. To są komuniści, którzy chcą zrobić rewolucję. Mało tego, chcą Turków jeszcze wyrżnąć do nogi. Po dwa, w 2017 roku, kiedy w Ankarze mieliśmy ten nieudany pucz wojskowy, według oficjalnych danych, no to po aresztowaniu gulenistów, czyli zwolenników pana Gulena, który żyje na emigracji w Stanach Zjednoczonych, yy, można powiedzieć, że na kanwie tych wydarzeń stworzyła się taka jedność narodowa pośród partii tureckich. prawda? I wszyscy, prawie jak jeden mąż, poparli, poparli właśnie prezydenta, cudem ocalałego, poza właśnie partią pracy kurdyjską. No, która jest partią rewolucyjną, antypaństwową i, mm -hmm. i między innymi o to chodziło. Erdogan wykorzystał ten moment i zjednoczył naród w, w obliczu wspólnego zagrożenia. Już nie, nie liczą się te zbrodnie, tajna policja turecka mordująca tych niewinnych Kurdów, bo przecież nie wszyscy tam są partyzantami. I tam całe regiony, całe miasta przecież były pacyfikowane siłami zbrojnymi w sposób urągający prawom człowieka, no w sposób antyludzki. No bombardowali osiedla po prostu. I Turcy to robili w biały dzień I nikt o tym nie informował, bo to jest nasz sojusznik, nie wolno ani słowa o tym pisnąć, prawda? I kiedy te się wydarzenia przetoczyły, ten zamach na Erdogana i inne rzeczy, no to wtedy Erdogan mówi, zobaczcie, miałem rację, że ich prześladowałem, to ich trzeba wytępić jak szczury. No, tak, tak się odbywa polityka i Turcy w swojej większości go poparli. I to, woło, to, to woła pomstę do nieba, bo w tym samym momencie setki dziennikarzy aresztowano, pozamykano wszystkie redakcje niezależne w Istambule i, i, i tysiące innych działaczy tam podziemnych, powiedzmy sobie różnych aktywistów, którzy nie chcieli stanąć w szeregu razem z nim no i i naród klaskał. Tak, turd, bo jesteśmy zagrożeni terroryzmem kurdyjskim. To klaszczemy Erdoanowi. Tak wygląda realna polityka. I Erdoan się przed takimi działaniami nie cofa, bo wie, że jeżeli tego nie zrobi, to jego ktoś usunie. Takie metody. Ja wcale go nie chwalę i nie próbuję. Tłumaczyć, tylko objaśniam, że to tak w tym regionie działa. Jeżeli nie ten bandyta, to będzie inny bandyta. Takimi bandyckimi metodami się tam prowadzi politykę, po prostu. A cała reszta to są takie opowieści dziwnej treści dla idiotów. My mamy szczęście, że żyjemy w tym regionie uznawanym za demokratyczny, za w miarę jeszcze spokojny, do którego właśnie wszyscy próbują się dostać, czy brać przykład Wszak Plask Unii Europejskiej roztacza się na kraje otaczające, prawda? W kontekście działań Turcji wspomnieliśmy tutaj, z kim i w jaki sposób. Czyli, tak pokrótce powiem może, co się dzieje, co się dzieje teraz w Turcji, co się dzieje teraz w Syrii. Północno Wschodnia część Syrii kontrolowana jest przez wojska kurdyjskie. Dwa spore pasy nadgraniczne są utrzymywane, są powiedzmy zajęte przez wojska tureckie i syryjską opozycję. Oczywiście w Syrii mamy siły rządowe, które praktycznie, no może nie praktycznie stumiły rewolucję, ale ta rewolucja, te siły rewolucyjne już nie mają raczej szans. No i mamy tutaj kocioł w Idlibie, tak, w którym mamy tak zwane siły dżihadystów, przynajmniej tak przedstawiane przez stronę turecką. Mamy również syryjską opozycję, która jest wspierana przez Turcję. No i mamy właśnie obecność wojskową również Rosjan. Więc to jest bardzo ciekawe jak się, ta, jak się tam właśnie sytuacja rozwinie. Tym bardziej w kontekście właśnie tego, co powiedzieli Amerykanie, co powiedział sekretarz, bez, sekretarz obrony Mark Esper, sekretarz bezpieczeństwa, że Stany Zjednoczone nie mają, planu, nie mają w planie ponownie wejść w wojnę domową w Syrii. Co jest też ciekawe z prostego względu. Wszak Turcja i Stany Zjednoczone to jest ta sama strona monety, w geopolityce, przynajmniej teoretycznie. Mowa tutaj o układzie NATO, który, o którym rozmawialiśmy w jednym z wcześniejszych epizodów mielenia z zorem na bogato. No i pokazuje to po raz kolejny, że troszeczkę tutaj idąc w stronę tego, co powiedział prezydent Macron wiele, wiele miesięcy wstecz, że NATO zaczyna cierpieć na śmierć mózgową, na brak decyzyjności. Ponieważ każda strona w tym momencie ciągnie, zaczyna ciągnąć już w swoją stronę. A mówimy tutaj o Turcji, która jest drugą najsilniejszą armią sojuszu. No, czy z perspektywy Macrona to tak wygląda, ale inaczej rzecz się ma z perspektywy Waszyngtonu. Absolutnie przeciwnie. Bo zachowanie Waszyngtonu jest bardzo klarowne. Oni zachowali się przez osobę Trumpa elegancko, po dżentelmeńsku, nie kłamiąc nikomu, ani Putinowi, ani Erdoğanowi, postawili sprawę jasno, zamierzając z Syrii się wycofać. To robią. Mało tego, kiedy doszło do, do tej eskalacji i kłótni między Erdoğanem i Putinem o to, co dalej będzie w Syrii, na bardzo istotnej południowej granicy tureckiej, jaki będzie porządek w przyszłej Syrii, to Stany Zjednoczone po różnych konsultacjach po prostu się elegancko od sprawy odsunęły, odżegnały i po kilku latach różnych targów, wahań i pogróżek ze strony Ankary wycofały swoje atomowe nośniki z bazy wojskowej w Inseli, która była przez Erdogana traktowana jako taka karta przetargowa do szantażu Amerykanów, bo jak wy tutaj nie będziecie z nami współpracować, to ja mogę wam tę bazę zamknąć. No i te, to on to powtarzał wielokrotnie, to od pięciu lat jest grane, no i teraz znikąd Amerykanie te w końcu te swoje bomby w tej, w tej specjalnej strefie, w tej bazie wojskowej zapakowali na ciężkie bombowce i przewieźli na północ Europy, między innymi do Polski. No właśnie taka plotka. Ale, ale dlaczego? Nie, nie, to są wiadomości potwierdzone, to nie jest plotka. Że już że już w Polsce są? Ja nie wiem, bo te informacje, gdzie są, to jest tajne, ale że je wywieźli w tym kierunku, to jest prawda, bo sami to potwierdzili. Więc dlaczego to się teraz stało? Dlatego, że Trump nie chce dalej dyskutować na błahe tematy z Erdoganem i po prostu zamknął tę dyskusję. Słuchaj, stary... O tym już przestańmy mówić. Ja nie chcę w tym uczestniczyć, w tym cyrku. Zabieram te zabawki. Jak chcesz być w sojuszu NATO, to okej. Okay, to jesteśmy cały czas umówieni. Ale dalsze rzeczy to już ciebie nie dotyczą. Ja to sprzątam, żebyśmy tym nie szantażował. Jak będzie regionalny konflikt, to naszych bomb tam nie ma. Wy tam się haratajcie między sobą. Mhm. Tak bardzo ładnie, zgodnie z obietnicą. To jest kulturalne rozwiązanie dżentelmeńskie. przez Trump zapowiadał od miesięcy, że chce się z Syrii wycofać. No to się wycofał. No i dlaczego mieć do niego żal o to? A skoro teraz Erdogan jakiś chce z tego wnioski wyciągać, to niech wyciąga, ale stoi naprzeciwko Putina, że tak powiem, z, z... No, z gołym tyłkiem, bo jego obrona przeciwlotnicza jest jakby nieskuteczna, bo poprosił Amerykanów o patrioty z Iranu, a to one nie mogą przyjechać, bo, bo jakoś nie mogą dotrzeć. No nie, wie pan, no, nie ma możliwości. No, zamówił pan przecież S-400 od Putina, one są montowane. Teraz właśnie są uruchamiane. No może pan te tarcze antylotniczą przeciwko Rosjanom zastosować? No. Ja nie muszę uzupełniać, że ona chyba się okaże nieskuteczna wobec rosyjskich myśliwców. Co prawda inne środki ataku, czyli takie przenośne wyrzutnie rakiet są zawsze skuteczne i dwa myśliwce, żeby ocucić Putina właśnie legły w gruzach. Na szczęście piloci zdążyli się katapultować, czyli też było to zrobione w sposób humanitarny nz nie jest takim bandytą w stu procentach i ostrzeg Putina, nie podskakuj, bo ja ci tutaj kilku wojaków wyeliminuję. Ale elegancko, bo przecież obaj piloci żyją. Tylko samoloty się spaliły. No, to wesoło się robi, nie? Ale no I stało... całe szczęście, że zdążyli się katapultować, bo mogłoby to skończyć się... Eskanacją. Tak, ale Putin na to odpowiedział i dał łupnia przyzwoitego, takiego jak się należy siłom tureckim i oni wiedzą, że jeżeli teraz wjadą szerzej do, do, na operację w Libie, to zostaną po prostu zmasakrowani, bo tam urząd, Rosjanie urządzili strefę zakazu lotów. A bez obrony powietrznej z góry siły lądowe, czyli głównie te zmechanizowane czołgi i tak dalej, są bezbronne, bo będą atakowane z góry i rozstrzeliwane jak kaczki. No, więc Turcy nie mogą za wiele tam zrobić teraz, zwojować. No i o to chodzi. Putin mówi, no jak chcesz, to wojuj, ale my tutaj na wszelkie ataki odpowiemy. A na to, że Erdoğan mówi, to tak, jak teraz ktoś nasze posterunki zaatakuje ponownie, tak, to miało ostatnio miejsce, to nasza riposta będzie bezwzględna. Ale to tylko takie gadanie, bo, bo nic wielkiego nie może zrobić bez rozpętania regionalnej wojny z Rosjanami, a na tego nie stać i on nie chce tego zrobić w momencie, po ubiegłotygodniowych konsultacjach, kiedy wszyscy byli zajęci koronawirusem, to nastąpiły takie wielostronne konsultacje, między innymi z Moskwą i z Waszyngtonem. W ramach Sojuszu Natowskiego Erdoğan chciał zwołać Radę Bezpieczeństwa NATO. W tej kwestii syryjskiej to się nie odbyło, bo Amerykanie powiedzieli, ale my nie mamy o czym rozmawiać, tam sytuacja jest jasna. My w tym nie będziemy brać udziału. Czyli co? No to znaczy, że jeżeli chcesz się haratać z Rosjanami, to rób to na własny użytek, ale my to na pewno nie, nie, nie skorzystamy z tej opcji paragrafu o Solidarności, bo żeśmy cię ostrzegali, czyli ty na własną rękę teraz będziesz się z, nim, z, z Putinem wojował. Bez naszego udziału natowskiego, bo to jest twoja regionalna batalia, ty ją sam wszcząłeś bez konsultacji z nami, bez naszego przyzwolenia. I bez konsultacji w ramach nato sojuszniczej konsultacji, że to jest nasz wspólny interes. Mało tego, nasi europejscy sojusznicy się wyraźnie ostrzegają, w tym Unia Europejska, żebyś tej, tej operacji nie prowadził i wzywają wszystkie strony elegancko-dyplomatycznie do, do deeskalacji konfliktu. A to oznacza, że i Merkel, i Macron jeżeli przyjdzie co do czego, to nie będą umierać za Ankarę. Czyli nie ruszą palcem w tej sprawie. To tyle Pyle. znaczy. Aha, czyli Waszyngton i Berlin i Paryż mówią, to nie jest nasza wojna. A Putin mówi, no to nie jest moja wojna, ale jak koniecznie chcesz, no to, to będzie, tak? No i jak to się stało? Jasne, to w tym momencie, na, w sobotę bodajże, Erdogan postanowił, no to czas najwyższy skonsultować się z Putinem. No i zaanonsował błyskawiczne rozmowy w Moskwie i poleci niebawem w tym tygodniu się rozmówić z carem Putinem. Co to zrobić z Syrią? No i zobaczymy jak to oni rozegrają między sobą, bo to jest tak naprawdę zabawa dwóch zawodników obecnie. No tak, bo Rosjanom również zależy na Syrii. No nawet może nawet nie tyle z powodu bazy wojskowej morskiej, którą tam Rosjanie posiadają, ale głównie ze względu na ekspozycję na region, tak. To jest, to jest ważne miejsce. Trzech baz wojskowych, w tym C pierwszej morskiej, która została rozbudowana o bazę lądową i, i bazę lotniczą, więc oni mają już wszystkie rodzaje sił zbrojnych tam obecne <grym> w sposób profesjonalny i będą tej zdobyczy pilnować, bo mają długoletnie umowy z prezydentem Asadem podpisane, więc nie zamierzają się stamtąd wyprowadzać a jest to oczywiście nie, sytuacja irytująca dla lokalnego króla Erdoana. Dlaczego? No, bo to jest alternatywny ośrodek militarny pod jego bokiem. On chciał kontrolować cały region przez przesmyki w Konstantynopolu, tak? Między Morzem Czarnym a Śródziemnym. A Putin mu. Oprzed go bokiem i zbudował kilka baz i dzięki tej wojnie je utrzymuje i będzie dalej tam siedział, nie zważając na, na jego kontrolę celną w, w, i, i, i przepuszczanie, albo nie przepuszczanie okrętów podwodnych. On opłynie świat dookoła tymi swoimi okrętami i wpłynie przez Gibraltar na Morze Śródziemne do bazy Tartus i niekoniecznie z Morza Czarnego, tak? Czyli... Mhm. Tutaj zaporowe, zaporowa pozycja Konstantynopolu się na niewiele przydała Erdoanowi i to właśnie na tym polega cały urok tego bocznego manewru Putina. On po prostu się znalazł poza zasięgiem obecnie, poza zasięgiem kontrolnym Turcji, do tej pory siedzącej twardo, na tym przesmyku. Swoje, no tam jest największe miasto gospodarcze. tak? Mamy część północną i część południową. Część północna znajduje się w Europie, a część południowa tego miasta znajduje się w Azji. Mm -hmm. No i tam rządzi Erdoğan. A Putin mówi, tak, no ja wiem, że ty jesteś bardzo ważny, masz tu taki ośrodek przemysłowy i tutaj między wschodem i zachodem i przepuszczasz uchodźców, albo ich nie przepuszczasz, tak, wedle swojej woli... Ale my tutaj już urządziliśmy swoje bazy na południu. <śmiech> <śmiech> I już tam zostaniemy, żeby cię pilnować. Mm -hmm. No tutaj jak już jesteśmy przy, przy Konstantynopolu, eks-Konstantynopolu aktualnie, Istambule, no to warto wspomnieć o projekcie tureckiego kanału Istanbul. tutaj, Miał, się rozciąga, miał, miał w okolicy przepraszam, Istambułu przechodzić nowy kanał, który jest na razie w fazie planowania, być może będzie w budowie. Oficjalnie oczywiście dla odciążenia tutaj ruchu morskiego przez Morze Czarne, Morze Marmara, Cieśniny, Bosfor. Natomiast nieoficjalnie mówi się, że chodziło tutaj o ominięcie tak zwanej konwencji z Montreux, która limitowała liczbę i to na statków, które tutaj floty, floty nie mające dostępu do Morza Czarnego mogą na Morze Czarne przetransportować, więc teoretycznie byłoby to na rękę Amerykanom. Jestem bardzo ciekawy, czy ten kanał powstanie, bo idea jest bardzo ciekawa. Zobaczymy. No ale jest droga. Tutaj jest kwestia nie samego pomysłu, ale kto za to zapłaci. Mm -hmm. Bo Amerykanie chętnie by taki kanał zbudowali i dadzą nawet na to kredyty, ale muszą to ten ciężar wziąć na siebie Turcy. A Turcy mówią, no tak, ale wiecie, tutaj nie widzimy takiego społecznego zysku z tej operacji, z kredytu, nie chcemy wziąć na budowę tego kanału. No to w takim wypadku Amerykanie jakby no, też nie, nie widzą potrzeby no, budowania dodatkowego kanału, żeby Turcy nim zarządzali, tak? No więc jak zwykle chodzi no, o ten drażliwy temat, o pieniądze. No, kto za to wszystko zapłaci? Mm -hmm. Bo rządzić, jak to w, w, w leitmotivie naszym jest od początku widocznione, rządzić każdy chce, bardzo chętnie. Everybody wants to rule the world. No ale to niestety wiąże się z obowiązkami i kosztami. <głos> dokładnie, dokładnie. No dobrze, to zostało nam około 10 minut, to spróbujmy zrobić rekapitulację tego, o czym, czy o czym rozmawialiśmy, czyli yy, o całej sytuacji, w jakiej teraz Turcja jest uwikłana. Yy, czyli moim zdaniem Turcja oczywiście nadal pozostaje członkiem NATO. Yy, rzuciła się z motyką na słońce. Będzie musiała teraz naprostować parę spraw z Rosją. Myślę, że wkrótce zobaczymy deeskalację sytuacji w Syrii, przynajmniej w kontekście właśnie rosyjsko-tureckim. Natomiast wcale nie oznacza to, że tam jest ta wojna zakończona, ponieważ tam nadal trwają ogromne przepychanki. Z drugiej strony jestem bardzo ciekawy, jak wyjdzie z Libią, ponieważ jak już tutaj wspominałem na samym początku, Turcja popiera wojska, przepraszam, siły prorządowe, a Rosjanie popierają siły rewolucyjne w Libii. Więc tutaj możemy mieć do czynienia z kolejnym punktem, zaparnym, punktem zapalnym pomiędzy obydwoma. Krajami. No i oczywiście nie zapominajmy, że tak naprawdę my tutaj rozmawiamy o konfliktach wojennych, my tutaj rozmawiamy o, wielcej, o wielkiej polityce, a całą sprawę teoretycznie może załatwić czarny łabędź aktu, czarny aktualnej geopolityki i ekonomii, którym jest koronawirus, którego znowuż tutaj wspomnę, opisał Binnen, ponieważ no, jeżeli nastąpi, nastąpi rozprzestrzenienie Trzeba będzie zatrzymywać wszystkie loty, zamykać granice, no i wtedy to można sobie powalczyć, tak? Ale chyba ogół, ołówkiem na papierze albo dronami. No, sytuacja z koronawirusem znajduje się w końcowym etapie aktu pierwszego. Dopiero. Będą kolejne. To nie jest dobra wiadomość, ale po obserwując te działania różnych polityków i różnych sił oficjalnych nieoficjalnych, doszedłem do takiego przekonania bardzo głębokiego, że to niestety nas czeka i jest rozpisane na kolejne miesiące i być może nawet lata. No Nie, nie, nie długie lata, no ale tak dwa, trzy lata tego rzędu. I koronawirus i być może jakieś inne plagi z arsenałów, Broni biologicznej, które są dosyć obfite, opasłe i jak widać, praktycznie doskonale się nadające do realizacji różnych celów wojny hybrydowej, ukrytej, będą używane. Tak to wygląda. To jest wiadomość przykra, trzeźwiąca, no ale dające też. Pewną nadzieję na racjonalne zachowanie. Już wiemy, co trzeba robić. Trzeba pilnować rzeczy najważniejszych. Tych, które będą obiektem masowego ataku. Czyli co? Czyli drogi oddechowe, źródła zaopatrzenia, w wodę i żywność. Czyli to, co pierwszy planiści opisują od długich dekad. Czyli mm -hmm. to, to będą wektory ujarzmienia populacji światowej. To wiedząc, możemy się racjonalnie zachować bez no, ujawniania objawów paniki, bo to jeszcze wiele nas czeka, więc nie, nie musimy zbyt wcześnie w tę panikę popadać nie? I, i, i się bać wszystkiego. No, to, nie o to chodzi, żeby ulegać propagandzie, tak, że tak jak nas gnają, to od razu wpadać w amok. No, wiadomo, że to jest dente. Ale duża część tych informacji ma rzetelne podstawy. Czyli, że owszem, panika jest przesadna, ale analiza tego, co się dzieje, jest jak najbardziej wskazana i wyciąganie wniosków także, no i działania prewencyjne tym bardziej. Bo to do jakiegoś skutku i celu zmierza. Jakie to są skutki, jakie spodziewane cele wielkiej inżynierii społecznej w wymiarze globalnym, no to tam mamy tam pewne pojęcie w różnych tam analitycznych materiałach, tak? że to zmiana klimatu, zagrożenia różne tam chorobowe, tam wielkie tragedie i tak dalej, Agenda 21 się kłania, no, przebudowa społeczeństw różnych, no. Ale na szczęście, na szczęście koronawirus jeszcze do Syrii nie dotarł. No to nie ma gwarancji. Skoro jest w Iranie, no i taki przypadkowo zaatakował Chiny i Iran jednocześnie, prawda? A w Iranie to już na samej górze od razu rząd i wiceprezydenta. <śmiech> no tak, no tak, no tak, zgadza się. Jaka jest statystyczna, jakie jest statystyczne prawdopodobieństwo, że jest to zjawisko przypadkowe? Promile? Nie, kochany. Jeżeli weźmiemy pod uwagę aktualny rozkład sił i antagonizmów światowych, to prawdopodobieństwo tak, organicznego zaistnienia takiego zjawiska jest liczone w jakichś mikronach promili. To są, to, są, to są wartości skrajnie niewielkie, po prostu statystycznie nieistotne. Ergo wniosek statystyczny jest taki, że to jest działanie umyślne. Ale absolutnie pewnego dowodu na to nie ma. I na tym polega urok całej zabawy. Mm -hmm. A ja jeszcze tutaj tylko w kontekście Turcji na zakończenie przypomnę, że turecki bank centralny, to już troszeczkę odchodząc od tematu wojny, turecki bank centralny w kwartale, w kwartale trzecim roku 2019 roku zrobił największy podówczas zakup złota w wysokości 71 ton. No i Turcja w tym momencie posiada rezerwy złota w wysokości, przynajmniej posiadała na koniec roku, wysokości 385 ton. Więc Turcja jest tutaj jednym z tych krajów, który od dłuższego czasu przygotowuje się na co? Znak zapytania. W pytanie retoryczne, no ale skupując właśnie złoto. Tak samo robi Pekin, tak samo robi Rosja, ostatnio nawet pozwolona na to Polsce. Po no. prostu przygotowują się na gorsze czasy. No nie wiadomo, czy na gorsze, może na lepsze dla niektórych, ale na pewno na inne. No jakoś chcą ten reset przejść w miarę łagodnie. No ale to łagodnie się nie da zrobić, czyli mu będą duże przystosowania, bo góra długu światowego wynosi kilka trylionów polskich, nie amerykańskich, mhm. czyli tysięcy bilionów, a bilion to jest tysiąc miliardów, a PKB świata to jest rzędu 72 bilionów, przypomnę. Jeżeli mówimy o trylionach długu ze wszystkimi tam różnymi dziwnymi operacjami typu pochodne, no to no takiej góry po prostu nie da się odpracować ani zagospodarować w normalnym toku. Ją trzeba zawalić, spalić, zniwelować. No i zawsze było do tej pory w momencie takiego kryzysu finansowego, jakieś działanie rewolucyjne w postaci wojennej. Ja nie mówię, że tym razem ona musi być bardzo jakaś tam wielka ta wojna, tak? I musi być wiele ofiar. No ale finansowe ofiary muszą być. No bo te górę długu trzeba zniwelować. I to my wiemy od długich lat, bo już na ten temat debatujemy, różne tam Dyskusje są prowadzone i, i to, to, to jest absolutny pewnik arytmetyczny, że ten wykładniczy wzrost długu, który przyspieszył w ostatnich latach w tak zwanej akcji ratowania instytucji finansowych, no nie da się utrzymać. Ujemne stopy procentowe przeczą podstawą ekonomii klasycznej. Ja przypomnę niektórym adeptom i studentom ekonomii, że to przeczy wszystkim podręcznikom, a mimo tego jest stosowane. No to chyba lepszego dowodu nie potrzeba na to, że sytuacja jest absolutnie aberracyjna, nienormalna, a po anormalnej sytuacji następują inne anormalne skutki, tak? No bo czego innego się spodziewać po anormalnej sytuacji wstępnej? Mhm. No, może być Zyta... tylko nienormalny skutek. No i ten nienormalny skutek będzie taki, ale on nie jest wcale nielogiczny. On będzie nienormalny w sensie gospodarczym, ale będzie logiczny. I będzie polegał na zawaleniu piramidy długu. Mhm. Bo do tego te ujemne stopy stanowią wstęp. Po prostu Prosta, czysta logika to mówi. No, skoro już to wiemy, to możemy w spokoju ducha zacząć kontemplować te rozwiązania alternatywne, w mm -hmm. których objawy już widzimy, że tak powiem, blisko domu, no bo ten koronawirus jest już w Berlinie, w Monachium, w Dreźnie, w, w, w, jest z całą pewnością oficjalnie w Pradze Czeskiej, także no... No, jest u naszych granic. Czy jest w Polsce? No, oczywiście, że jest. Tylko jeszcze o tym nie wiemy. Ale nie, nie, przepraszam, oficjalnie już wiemy, bo projekt ustawy prawda skutkom i tak dalej, przeciwdziałania, rządowy projekt został dzisiaj przedstawiony w trybie ekspresowym przez Radę Ministrów i, no i zostanie wprowadzony w życie. No Wiemy, będzie obowiązkowa kwarantanna, pewnie szczepienia i inne cuda na kiju. A przyjęli głosowaniem czy aklamacją? No ja jeszcze nie byłem w stanie, że tak powiem, obserwować tego aktu, ale skoro dzisiaj ten projekt wpłynął, to, S to chyba będzie pilnie procedowany i, i uchwalony no, w trybie stachanowskim. Czyli w tym tygodniu na pewno. wiemy, mm -hmm. no, Na czym stoimy? Że koronawirus oficjalnie w sensie ustawodawczym w Polsce zagościł. No a ty musisz wyciągnąć